co podcast, yet to call La Orbe. Wherever you go, go, go, you can listen to the news. You can scream with the blues on this wonderful, wonderful station. Just take a lively companion wherever you go. Take a portable radio. A portable radio. Co to było? Co to było? Serdecznie witamy dzisiaj w podcaście wiosennym. Jest pełnia wiosny, jest pełnia księżyca, chociaż dzisiaj dzień jest jak najbardziej jasny, chociaż sprawdzają właśnie dzisiaj rano, że pełnia księżyca, ale nie będziemy rozmawiać o nocy, będziemy rozmawiać o dniu, będziemy rozmawiać o wiośnie, czyli znajdujemy się w dzielnicy Dawlina, to może już nie jest dzielnica, bo to jest Hazel Hatch, czyli ci, którzy słuchają podcastu nie tylko orów, od pewnego czasu wiedzą, że w Hazel Hatch, Selbridge, mieszka znany ichtiolog Szczepan Szczepkowski, który właśnie poszedł kupować specjalne jedzenie dla swojej fauny i flory wodnej, czyli jesteśmy w takim, to się nazywa natural in-spring living, czyli Orchard, or, orchard jak, jakby to powiedzieć, czyli yy, orchideownia, no w każdym razie taki sklep, y, sklep, y, można by powiedzieć po polsku, y, kastorama dla miłośników roślin, czyli można kupić krzesła, można kupić rośliny, można kupić wszystko do ogródka, ziemię, krzesełka, jak już wspomniałem i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Zatem dzisiejszy podcast kolejny wiosenny. Ja dzisiaj nagrywam w towarzystwie Dizla, który tutaj leży na kamyszkach i w towarzystwie Benjamina. Benjamin ma mniej więcej rok, siedzi w wózku. Benjamin powiedz coś. Nie, Benjamin ma smoczek w, w, w tym. Benjamin to jest nowe dziecko Szczepana. Szczepan nam potem powie, skąd ma to dziecko. No i dzisiaj dwóch wujków, pies i, i, i, i maluch w podcaście, czyli wspaniała czwórka, wspaniały podcast nie tylko dla orów, chociaż niektórzy mówią, żebym skończył już z tym ach i och. Wcale nie jest tak ach i och. Dawidziński jest normalny, podcast nie tylko dla orów też jest całkiem normalny, zwykły podcast dla zwykłych ludzi, czyli... Po prostu, po prostu, po prostu normalny podcast. Cicho. Diesel, chodź tu. Usyp Benjamina. Diesel, chodź tu. Tak, kończymy to wejście. Kończymy to wejście. Benjamin zaczyna ryczeć, więc wrócimy za chwilę. Bracia i śostry, przynoszę wam złą nowinę w słowach i dźwiękach.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 I znany ichtiolog, Szczepan Szczepkowski, wrócił właśnie z narybkiem. Szczepan, ja powiedziałem już słuchaczom w pierwszym wejściu, że jesteś znanym ichtiologiem i tutaj faunę i florę kultywujesz rybną. Chciałem się spytać, co kupiłeś i dla kogo? Już Wam pokazuję. Benjamin próbuje też coś powiedzieć. Kupiłem specjalne płatki, takie wafelki bardziej. Algowe, no, jakieś algowe glony. Algowe dla tak, glony, dla glonojada. Właśnie, a nie wiem czy słuchacze słuchali jeden z dalszych podcastów Szczepan powiedział, że zlikwidował farmę psów i leśnych chomików teraz poszedł w ryby. Tak jest i chciałem się spytać jak, jak, jak, jak to się rozwija, jak, jak ryby? ryby. Ryby generalnie dają radę Chłopaki, idziemy. Coś tam się to zablokowało w tym wózku, ty wujek. To ja, to nie ja. Już idziemy. Czy... O, o już działa. Jest pies, diesel no. został na posterunku. Ze mną razem. Tak, a jest taki jest sklep specjalny i byliśmy w sklepie specjalnym kupić specjalne żarcie do właśnie glonajada, algowe żarcie, wa, algowe waferki, wa, wafers, tak, tak. Ale mówiłeś, że na przykład masz też y, y, hodowlę ślimaków, które karmisz y, marchwią i ślimaki zażądały zdecydowanie marchwi takiej z rosołu wygotowanej. Dokładnie, mam, mam jednego ślimaka, ślimak się nazywa e, Elephant Snail, widział? No i ten Elephant Snail jest fanem w ogóle marchewki gotowanej właśnie. Tak. ale to marchewkę miał dzielić z, w sumie u mnie z glonojadem ale się okazało, że ten ślimak jest tak szybki, że mu, że całą tą marchewkę bierze dla siebie i później mój glonojad chodzi głodny w związku z tym musiałem kupić specjalne waferki e, mówię, waferki, tu? tak? Uh -huh. waferki bo tam właśnie napisali wafers uh -huh. czyli, no co, drobciki takie, nie? Dropsiki, tak dropsiki dla taka ma mamba. mamba taka Mamba, z algi. Gdyby, się, gdyby ktoś z tych słuchaczy chciał wejść w ten biznes, to z tego, co ja wiem, to są dosyć dobra jest na tym... Przebita. Przebita na hodowni, na hodowli alg. Mhm. Unia Europejska płaci kupę kasy hodowcom alg. No, tak więc tak więc to wygląda, tak to więc to wygląda. dzisiaj podcast zoologiczno-roślinny. Szczepan będzie dalej opowiadał o tym, jak się stał y, posiadaczem właśnie takiego wielkiego akwarium. Podobno jest 600-litrowe akwarium. Ogromne, wielkie. Ma całą kolekcję ryb. No i też y, miał ostatnio psy i dziecko mu się jedno też y, przypodziało. Benjamin tutaj właśnie, ale to trzeba nam powie na następnym wyjściu, skąd te ryby, skąd to dziecko i skąd tyle psów. I... No i jak, jak... I to na końcu już tam Szczepan powie, jak Szczepan po prostu mm, znajduje się po tej wielkiej tragedii, która nasz kraj dotknęła, czyli o panu Kaczyńskim i o załodze. Ale to później, jak już zejdziemy z ulicy, która hałasuje nam po prawej. Strych na wróble.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 Wejście trzecie, wiosenny podcast ze Szczepanem, tak samo jak kilka podcastów wcześniej, dokładnie miesiąc temu wielkanocnie, tak dzisiaj już późno wiosennie jesteśmy w parku nad rzeką główną Irlandii, czyli Lifi. No może nie główna, bo najgłówniejsza to chyba jest Shannon, która dopływów ma kilkanaście i jest całkiem pływna, czyli można sobie kajakiem, można sobie statkiem zresztą z Dublina są dwa kanały, Royal Channel, albo Canal w zasadzie Kanal to się mówi, Royal i, i ten drugi jaki jest Grand, nie? Czyli to są takie kanały, kiedy dawno, dawno temu nie było jeszcze tyle dróg i ciężarówek w Irlandii, jak jeszcze panowało średniowiecze i wszyscy byli tutaj poganiani, poganiani poganami, to można było takim właśnie sobie stateczkiem przepłynąć z zachodu Irlandii na wschód, i właśnie te kanały łączyły się z rzeką Lifi, co ja gadam, z rzeką Shannon i można było właśnie przetransportować do, dowolne dobra właśnie jak i ludzi. Właśnie tymi kanałami w Dublinie jest kilka śluz, które, które po prostu powodują, że takie naturalne śluzy, czyli woda po prostu napędzała napędzała, może nie, inaczej powiem, woda po prostu yy, płynęła z góry na dół, no ale wiadomo, że woda tak z góry na dół pro, prosto nie może płynąć, bo jest za duży nurt, więc są dlatego te śluzy. Tak bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnie to wygląda, ładnie jest utrzymane w, w granicach Doblina i, i można sobie... właśnie, że... Tutaj mówi Szczepan. Ja, ja ostatnio w kanale, w gran kanale na gran kanalu yy, znalazłem Szczupaka. Nie złowiłem. A właśnie, widziałem na zdjęciach. Tak, znalazłem szczupaka. Ktoś go złapał. To jest takie prawo, że każda ryba, którą się złowi, musi być potem do wody wrzucona żywcem. Nie wolno ryb zabierać do domu, żeby zjeść. No, ja taką rybę właśnie znalazłem. Wielki szczupak, około metrowy szczupak nawet, nie? I był już nie dead? Oj, strasznie śmierdział, nie? Aha. Strasznie śmierdział, no, ale jakby co, szczupak był. A szczupak, panie jakby... Hejk. Nie hejk, tylko pike. Pike. O, wiedziałem, że coś... Czteroliterowe. No. Tak to wygląda. O, kaczka-dziwaczka właśnie prze ten przeleciała koło nas. Benjamin hałasuje. Benjamin, ale no, musimy dbać o jakość dźwięku. Nie możesz nam tutaj wyjść, nie? No, więc proszę być spokój. Podcast Nie Tego Dla Orów to jest najwyższa jakość dźwięku, szczególnie w terenie. A tu będzie, mo ty możesz on sypić. Mówisz? Słuchajcie, jest nam Benji i Benji jest w ogóle... No. O, włączyła się syrena. Odchodzimy trochę, Benjamin. Benji tutaj, czyli Benjamin troszeczkę nam tu hałasuje. Jesteśmy na rzekę Lifi, Jak już wspomniałem, rzeka Lifi i rzeka Shannon to są dwie główne rzeki Irlandii. W zasadzie, jak już wspomniałem, Shannon jest ważniejsza. O, ładnie ptaszki hałasują. To nie jest moje dodane na kolejnej warstwie w programie Audacity. To prawdziwe ptaki jesteśmy nad rzeką lifi, która nie jest za długa, ale czym bliżej do Blina tym bardziej się robi ściekiem i tym bardziej robi się szersza W miejscu, w którym ja mieszkam, to mieszkam jakieś 50 metrów od wejścia lifi do, do morza, w zasadzie do kanału chyba świętego Andrzeja albo Jerzego się nazywa, czyli ta woda, która jest pomiędzy Anglią a Irlandią. Um, I mieszkam jakieś właśnie 50 metrów od tego kanału z widokiem, z widokiem na port, z widokiem na na morze, można powiedzieć, irlandzkie. No i ta rzeka, czym bliżej, jak już wspomniałem, się robi coraz Szersza, coraz bardziej brudna. W tej rzeczy znajdziemy, oprócz szczupaków, które znalazł Szczepan, znajdziemy rowery, wózki do sklepów, znajdziemy mnóstwo różnych innych rzeczy, po prostu ściek, ściek, ściek. Przechodzimy na przez most, to jest mors, most imienia świętego Szczepana. Przechodzimy. Czy pan, wracamy do ich teologii, czyli chciałem się spytać, jakie są twoje lubione rodzaje ryby i dlaczego ogłupiki. Czy to się wiąże z twoim charakterem? molinezje. Molinezje. Ostatnio... A jak wygląda molinezja? E, molinezja jak wygląda? Y, molinezje mogą być czarne, mogą być pomarańczowe, molinezje mogą być biało-czarne, mogą, mogą być na przykład pomarańczowe z czarnym ogonkiem. A to, to mają ryby ogonki, tak? To nie są takie jakieś... To Co on zja, ten pies? Zobacz. Czyli wracamy do, do ryb. Przelatuje nad nami samolot. O pyłach wulkanicznych za chwilę powiemy. Wyjątkowo latają. A dzisiaj jest pogoda taka troszeczkę właśnie wulkaniczna. Tak, tak jest, jakby taka mgła w powietrzu. Wracamy do ryb. Czyli malinezje to mają normalnie płetewki tylnią, grzbietową, tak. dolną. Niektóre e, malinezje, które są sprachane z gubikami, mają taki, taki ogon wstały, taki taki jakby szczypawicy. Mhm, taki takiego półksiężyca. a to tylko te, które są sparchane z, z gubikami. A one hmm. mogą tak razem? No właśnie ponić mogą, nie. Słuchajcie, hmm. moje, moje wszystkie gubiki, prawie wszystkie gubiki wyzdychały, bo jak się później okazało zapytam się mojego ojca, który jest yy, od, od dawien dawna miał rybki akwariowe yy, powiedział mi, że przekarmiłem te gubiki, że po prostu gubików nie można zabić. Nie, gubiki to są takie jak na przykład komary, ich nie można po prostu zabić, nie? Yy, za, nawet nie, nie można ich zagłodzić tych gubików, nie? To bardzo trudno jest takie ryby zabić, no, nie wiem, temperaturą, wodą, czym, yy, czymkolwiek. Ale jest jedna rzecz, która może zabić gubiki. To, to jest właśnie to, jak się je przekarmi. No i właśnie, Czyli ja właśnie, w, przekarmiłem... Czyli fish and chips to wrzucasz? Tak, fish and chips, nasikały do tej wody, nie? Aha. No, bo rybka sika do wody, no. Dokładnie. I, no i ten. I właśnie zabiłem gubiki, ale jeden gubik, który się urodził, w sensie urodziło się pięć małych które przeżyło pięć małych gubików, z tych pięciu małych jest jeden, który przeżył no i to jest taki symbol naszych nowych, tak jakby nowego przy... życia w Finlandii nowy... tak, nowego życia, to jest symbol, że ten gubik przeżył samiczka, samiczka, więc będzie rodzić wielkie osobniki tak, hmm. więc jest to dobry znak czyli potem w sklepie kupisz trochę ziemniorów i będzie fish and chips ale jeszcze mu muszę y kupić sam to, żeby ją tego nie? aha, no, no tak Benjamin włączył sirenę, czyli jedziemy, tutaj jest emergency, um, idziemy tu na dół? Jedziemy włączył sirenę, bo on nie ma czapki dzisiaj na głowie, uh -huh. a już ma tyle tego popiołu wulkanicznego na głowie, że tak, już... Tak. Przez, a my nie chcemy ją pożyczyć, i... Szczepan, nie wiem czy to widzicie, ma swoją ulubioną białą czapkę, Szczepan zawsze w białej czapce chodzi, a ja mam moją czapkę, którą otrzymałem w prezencie od Biedrona, pozdrawiamy go tutaj bardzo. Biedron będzie a. podobnie jak ty tutaj i twoje głupiki, niedługo zostanie ojcem. To jest taka poufna, bardzo osobista wiadomość. Biedron będzie niedługo Ojcem Szczęśliwym. Jeszcze nie wiemy. Ale to też tak, tak samotnie, że tak się wtrącam. To podobnie jak moim Molnezję, bo mam dwie samice kotne. No, no nie, no Biedron jest i Ewa, nie? I oni tam wiesz, nie? Ten Tegaz. Osiem miesięcy temu Ten Tegaz i Ewa. Natury jest, postury jest malutkiej, ale Brzuszek ma całkiem, całkiem. Może będą bliźniaki, to? Może będą bliźniaki. Dwa Biedrony, kto to wie. Oczywiście będą miały paszport amerykański już tak? z Kalifornii, tak no bo jak się tam urodzisz chyba prawo ziemi w Stanach jest, nie? O nie chyba nie, nie nie nie, nie, nie obowiązam się. O, a tam jest plaża, zobacz, ludzie się kąpią tak. chyba nie? Tam jest, nie, tam jest jazd psów. tam się wszystkie psy kąpią. A, a tam możemy jechać, tam jest ładnie? Bo tam możemy jechać tak oczywiście. Tak to wygląda, czyli przed chwilą poznaliśmy przyczyny, dla których Szczepan lubi, a może lubi ryby. Może będzie jest głodny. A gdzie masz tego szczupaka? A może będzie boże do lasu. Benji, nie rycz, będziemy Benji. jeść. Benji. Są kanapki z polędwicą i ryżyk. Ma jakąś srapkę, papkę Sz Szczepan będzie karmił teraz, będzie czymś dobrym. Benji. No, będzie no. mm. no jest głodny, morda. No, chcecie jeść? Podcast nie tylko dla arów o dzieciakach, jak zwykle na 1 czerwca teoretycznie powinien się ukazać, a teraz kończymy to wejście, prawie 8 minut, 9 prawie, przepraszam, no i cóż, i tyle. On był głodny, tak, Szczepan kryczy, a my, my, my jesteśmy głodni dalszego spotkania z pana, ale co za chwilę po przerwie.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 Nie wiem, czy wiesz, że już jest 5 lat polskiego podcastingu. Nikt o tym w polskich podcastach chyba nie wspomniał ostatnio. Mam wrażenie, że jestem jedynym. Może się mylę, jeśli się mylę, jeśli się mylę to przepraszam. No nie, nie. 5 nie. lat polskiego podcastingu w zasadzie zaczęło się e, chyba na początku lutego, jak Jacek tym jak e, zaczął puszczać podcasty. No ale potem był Martin, był Borys, Łukasz, w czerwcu, teraz niedługo, będzie miał rocznicę. I chciałem cię spytać takie właśnie podcastowe pytanie. Jakie były pierwsze twoje podcasty? Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś na podcasty i, i w ogóle jak to się stało, że zacząłeś słuchać? Gubi. To, Gubi też był na początku. Zacząłem słuchać podcastów przez twojego bloga. Aha. No. O Jezu. To był październik. Tam jakoś tak, tak. I tam były jakieś akcje z jakimiś postankami czy coś. Mam podcast zero, podcast tam pierwszy. Pewnie mam taki podcast Twój pierwszy, który miał tytuł tostowy z dżemem. Oj, tak, ty ty, no. Kiedy, kiedyś odcinki miałem strasznie długie. Znaczy nazwy odcinków miałem strasznie długie. Diesel. No, tak, to był jakiś taki tostowy z dżemem. Z taki podcast miał taką nazwę. No, i później tam jakoś się wkręciłem w ten podcast tobą. Później jeszcze była Zuza z nami. Tak była Zuza. Biedron to potem, były dobre klimaty. Ja, potem żeśmy się tam poróżnili. No przez kobiety. Ale no, nie, pierwsze podcasty jakie zaczęli słuchać, pamiętam e, oprócz, op, e, oprócz mojego jakie to były? Pamiętasz co tam było? E, taki był koleś z Wrocławia. Wrocław nie, Weekly czy coś? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tymi kast tylko Kurde Taki był koleś, to on potem zaraz znik z Wrocławia e, e, chyba już wiem, chyba już wiem. Muszę sobie przypomnieć. No. Takie nadawał muzyczno-gadające tak, podcasty. Taki tak miał głos, taki, taki, taki ten. Taki, taki spokojny. To przypomnimy sobie nazwę. No, to ten podcast. Masa krytyczna. Oprócz tego jeszcze pozytywne zacisze. O, oh, no. Łukasz, y, Detroit. Nie, on jest z Detroit czy z Michigan? Z Detroit, a jest a, a Detroit. w stanie Michigan. A właśnie a propos Detroit, widziałem ostatnio w Detroit stare zdjęcia na, na wykopie czy gdzieś. Ktoś wrzucił zdjęcia właśnie, kurde, starych domów w centrum miasta. Jakieś stare stacje metra, jakieś banki. No, pusty, tak, stary. tak, tak. Ja pamiętam Ruch, dokładnie. Nie, to, miasto tam umiera, czy jak Trochę tam, umiera, no. Ja pamiętam, jak jeździłem, jest taka kolejka, co jeździ wokół jakby samego downtown, no. czyli centrum Detroit, to normalnie widzisz wieżowiec taki 80-piętrowy no, i, i od 40 piętra rosną drzewa w wieżowcu, nie? Na no, górę. No, no. no. I trawa rośnie, nie? W ogóle kaszana, no w środku miasta, ale no. wiesz, wymar, wymarłe miasto, nie? Ja wymarłe pamiętam... Miasto. Z Witkowskim jak byłem o dziewiątej, wiesz, o dziewiątej rano, wiesz, miasto puste, nie? O dziesiątej trochę się rusza. O jedenastej, jak już skończyliśmy pić kawę, dopiero się coś zaczęło dziać, nie? Ale... Tak, ja tam książkę przeczytałem, yy, najnowszą książkę tego, Dana Brauna. zagniony symbol, tak? Po polsku. No i tam właśnie, właśnie ten... Yy, Braun stara się nam uzmysłowić, jak to w Ameryce jest fajnie, że w Ameryka to też ma stare jakieś takie zabytki, nie? Jak Europa, nie? Nie wiem, czy tam goście mają kompleks, kompleks Europy w tej Ameryce, czy coś. Ale, ale coś tam z tą Ameryką jest tak, nie ten Teges. No, to, to, to może, może przez te kurde pytały gazu, co w tej Toyocie. Może, no. Właśnie. Zaciął się gaz i stoją teraz, nie A tylko. To była, nie, to pierwsza była, pierw była y, zemsta japończyków za pre-harbor. Nie, pierw była zemsta... Amerykanów za Harbor, a potem była zemsta Japończyków za bombę tak, w Hiroshimie. Tak. Czyli to, że e, japońskie koncerny prze, tak, przebiły amerykańskie rynki nie? samochodowe. Mm. No a teraz przez ten pedał gazu to się mówi o e, zemście zemści Amerykanów tym razem na Japońcach, że doprowadzili do takiej sytuacji, choćby takiego miasta jak Detroit. No tak. No Detroit pamiętam jak jechaliśmy z lotniska z Łukaszem to Łukasz mi najpierw zabrał do takiej dzielnicy, gdzie normalnie, wiesz, takie typu całe Selbridge, bridge twoje, ale puste, nie? Albo albo pusty dom, albo spalony, pusty, albo spalony, nie? No będzie nam nadaje znowu. Będzi w oczy sygnał znaczy, że już nagrywamy Moja za długo. Może nagrywamy za długo ostatnie 5 y, minut podcastu ze Szczepanem wiosenne za chwilę. Aha, czyli... A mieliśmy już mówić o tym, o prezydencie. No to zaraz wejdziemy w następnym to wejściu. Sudzy to tu to to. <laughs> to to to może puścimy jakąś <laughs> małą reklamę podcastu i, i tyle. I sru. <laughs> Żadna dziewczyna nie da Ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów, mówi w sumieniu Łukasza Witkowskiego z Detroit. No, wciąż nad rzeką, wciąż nad rzeką, jedną z główniejszych w Irlandii, wciąż z Benjaminem, wciąż... Ze Szczepanem i jego wspaniałym psem dieslem. No i z samolotu nas obserwują tutaj na górze, bo tu lotnisko Szczepan ma niedaleko. I a propos samolotu chciałbym się spytać, Szczepan, jak przeżyłeś katastrofę i śmierć naszego wodza i zwierzchnika sił zbrojnych. Znaczy Mówię o nim o konkretnie, ale, ale wiem, że też stratę bardzo dużą się stała, duża strata, że zginęło pozostałe 95-6 osób, oprócz naszego jedynego słusznego wodza. No ja byłem w szoku, wiecie, dostałem jakiegoś SMS-a, jakiegoś tak zrańca, bo to tam stało się dość wcześnie, takiego czasu jelandzkiego, uh. nie? Dostałem tylko SMS-a, że, że prezydent się, się rozbił i zginął. No i potem już załączyłem internet, no i już tak jakby wszystko, wszystko wiedziałem, nie? Tylko później tak w miarę jak, jak to się wszystko rozkręcało, jak, chciałem powiedzieć, jak obudne informacje... Docierały do naszych kurde uczuć, i w nasze mózgi się wbijały. Taka obuda, w sensie mi chodzi o to, że jak media taki z, tej, z tej akcji miały niesamowitą pożywkę. nie? W tej chwili ta pożywka będzie chyba przez najbliższe kolejne 100 lat, bo my Polacy jesteśmy takim krajem, który, który chyba tylko tym się. Narodem? No właśnie takim narodem, który tym się potrafi nakręcać. Czyli jak nie, jak nie wojna, to stan wojenny. Jak nie stan, wojenne, jak nie stan to... wojenny, to katyń. Jak nie, jak nie Katyn to papież. Jak nie papież, to hala w Katowicach. Albo coś, nie? Czyli ciągle musi nas coś, już ja powiem, w dupę walnąć, żebyśmy mogli poczuć, że jesteśmy Polakami, nie? Jedność, jedność. Choćby to, że nagle wszyscy powiesili flagi, flagi biało-czerwone w oknach i nagle się okazało, że że poszły się tak, że nie wszyscy jakby stracili ojca, nie? Ojca, którego jeszcze parę dni wcześniej wszyscy się wypierali i wyśmiewali, nie? No szczególnie to było widać Zpiężyli. tutaj, jak były wybory przecież w Irlandii. Nie dziadu, nie? No, wybory. Wybory. Strona z pierwszej zawiesiła swoją działalność chwilowo, jak Martin mówił. W ogóle poleczamy koczowisko, kontestację. Przepraszam, Martin tam w, w swoich podcastach około żałobnych bardzo dużo dobrych rzeczy mówił. Ja bardzo się zgadzam z tym wszystkim, co on tam mówił. Może nie z wszystkim, ale z większością. Hugo Martin, kontestacja, podcastową w kontestacji, nie tylko dla rów, może kiedyś będzie w kontestacji, zobaczymy. No ale właśnie, Szczepan, tyle ludzi mówiło, że Kaczyński to przecież jest głupi i taki, i taki i, i w ogóle pamiętam, ja nie lubiłem go osobiście, nie, nie leżał mi ten gościu, zniszczył Wałęsę, niszczył go w zasadzie bardzo, obydwoje bracia go niszczyli i, i... Wałęsa jaki był, taki był, ale, ale mam wrażenie, że nie robił takiej siary jak, jak, jak bracia. A bracia jednak, yy, no, naśmiewali się ludzie z niego, jaki jest z jego no, brata. A tu ale, nagle został bohaterem narodu, ale, synem pułku. Nagle, nagle w dwie godziny, no bo się stało no. taka tragedia i zrobił się, kurde, wielkim bohaterem. No po, po, pochowali go na, nie, na, na Wawelu. Jak kiedyś przeczytałem taki napis gdzieś tam na internecie. Z pieprza dziadu na Powąski, na Wawelu jesteś za wąski, tak? Czy coś w tym stylu, nie? No z tym się zgadzam, nie? Bo, mhm. ale jak, jak to było z tym zimnym Lechem? No dlaczego pochowali Kaczyńskiego koło Piłsudskiego? Żeby miało zimnego Lecha koło siebie zawsze, nie? No tak, no tak. Dowcipów ja... ostatnio różnych y, y, troszkę może nie na miejscu do końca, ale no wiadomo, że, że wolność wyboru można mówić. Wolność wyboru i to jest coś takie coś, że tutaj nas trochę też zmieniła sytuacja, bo na przykład w Polsce to wszyscy posypywali głowy popiołem, nie? Tragedia i tak dalej, i tak dalej. A jednak tutaj w tym kraju troszkę się takie rzeczy odbiera inaczej, nie? Może nie tak, że się tańczy na grobie, ale, ale no nie ma takiego czegoś jak w Polsce. No ale też była na O'Connell Street główna ulica w Dublina, była zablokowana w niedzielę i była może i demonstracja, ale taka yy, no, procesja, coś w tym stylu. Było tam tak, chyba procesja, parę, parę, no, był, parę tysięcy biskut, Polaków tak. i wszyscy płakali. Yy. I dzieci sypały kwiatkami i był biskup, nie? No właśnie. No, no i, też i przyjechał ten właśnie. Ten. No, i ja nieskromnie przypominam, że jak tutaj na przykład były wybory na premie, na, na tego... Na kupę. Na, uwaga, na kupę, kup ostatnio dużo wyszły po zimie. Yy że ostatnio, jak były wybory dwa lata temu na premiera, chyba... Czy coś takiego i na prezydenta, na prezydenta to, właśnie, to właśnie tutaj kolejki były do ambasady polskiej, żeby oddać głos chyba na 3-4 godziny stania. Do Sejmu. To po A, prostu tak. wszyscy głosowali antykaczyńskowo. Anty -ka no przecież Kaczyński powiedział kiedyś, ja pamiętam, stare dobre podcasty z gosią, to był 56-57 odcinek, jak Kaczyński powiedział: O nas. Że nie? U dacznicy, nie? Dacznicy, no dokładnie. No, niby to ale... ktoś to przekręcił, ale no. poszło. Ale ludzie, nie dajcie się zwariować. Każdy polityk kłamie, nie? Tak, polityka. No, co by nie powiedzieć, jeden dobry, nie ma dobrych polityków, nie? Nie ma dobrych. Każdy polityk patrzy tylko swoją dupę i tyle, nie? I szkoda ludzi, polityków no, mi nie szkoda w tej katastrofie. Nie. nie, w sumie szkoda ludzi, no. Ludzi, bo to no. byli, jakby nie było ojcowie, tak, matki, żony, tak. dziadki, wujki. Coż mówię, że i tak ludzi dalej, mi szkoda, nie? Ludzi szkoda polityków nie? mi nie, po, nie szkoda. A politycy jedno wiecie, wiecie, no, no, to co właśnie musimy omijać na naszej ścieżce. Dobrze, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Ja jeszcze może dowcip na koniec powiem, jak to jedna blondynka z drugą rozmawiała i, i mówi, a wiesz, Mariola, w tej katastrofie zginęło 100 osób. A, a druga blondynka mówi, 100 osób? To na stare milion. Tak, tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeszcze pan, przewidujesz może jakieś pyły w powietrzu w najbliższym czasie? Tak, właśnie, myśmy, coś, to trochę nam się nazbierało tych tutaj różnych sytuacji. No. Te pyły, no. To pyły. Bo widzę, że czapkę masz mam taką czapkę, niedo, mam, niedopraną. Mam czapkę szarą trochę tutaj, kurde. E, chyba Irlandia jako jeden z pierwszych w ogóle krajów e, tutaj odkryła na ziemi ten popiół wulkaniczny, oprócz oczywiście Islandii, nie? Aha. Ale ten wulkan, który jest nie do, wymów e, tak. nie, nie do wymówienia, ta nazwa, tak, ale trochę tam, siary narobił. Trochę szary narobił, w sumie i tak nie wiemy, gdzie dokładnie jest prawda, bo posłuchajcie, my no, oczywiście możemy być świadkami manipulacji, tutaj Filip rzucił hasło, że to chodziło o to, żeby duże linie lotnicze mogły przetrwać, a ma właśnie pójść z torbami, nie? To Robert Kessling mówił, pozdrawiamy tak. podcast Próba Mikrofonu, tak. Robert tam pracował w Instytucie Meteorologii i Wodnej no. i mówił, i transportu, i mówił, że to tak się stało, więc ja za nim tak to powtarzam. A w Irlandii właśnie na zachodzie kraju w Golowej, stacja meteorologiczna odkryła właśnie na ziemi ten pawił wulkaniczny, a tego stąd czapka mają się szara, a nie biała, no, ale wszyscy tutaj będą pili ten płyn Jugola, tak? Czy tak, Jugola, nie? tak, tak. No, ale jakby nie było... To A piłeś? Nie... Piłem. Ja też piłem. Ten wulkan dał ostro do, do, do Wiwatu. Ponoć obok tego wulkanu są dwa jeszcze inne wulkany. Tefla, Kefla, czy jak tam się one nazywają. I oczywiście, słuchajcie, tytuły w gazetach były takie. Ludzie, zacznijcie się bać. To wam kiedyś, że już wam mówiłem o tym, że... Ludzie z przeszłości, z przyszłości i w ogóle tacy troszkę inni nazywają nasze czasy, w których obecnie żyjemy, w których się w tej chwili znajdujemy jako epoka strachu, nie? Czyli właśnie tak. media nas sterują tak, żeby się bać. Baćcie ludzie, baćcie ludzie. Tak, no. Benjamin włączył sygnał. Chciałem się tak. spytać jak trąbka generała? No, no też, no szczerze, która to trąbka generała? No, nie jestem w temacie. no ale wiem, że to chodzi. Dziękujemy. Dziękujemy. Diesel!